Rozdział dwunasty Chodząc do szkoły nie cierpiałam dwóch przedmiotów – chemii i geografii. Tego ranka, gdy przeczytałam wiadomość od Eli, że muszę iść na zajęcia z czytania map, poczułam, że mój koszmar wraca ze zdwojoną siłą. Byłam pewna, że z ostatnim sprawdzianem z mapy świata zakończyłam wkuwanie nazw rzek i gór już do końca życia. Powoli szurając butami o kamienie na ścieżce, Szłam na obowiązkowy wykład, w myślach wymieniając nazwy wszystkich państw, jakie ja pamiętałam Spodziewając się najgorszego, mijałam kamienne domy, szukając wymówki, dla której mogłabym zniknąć na kilka godzin Zanim wymyśliłam coś przekonującego, stałam już pod drzwiami, na których wyryta była kula ziemska Weszłam do środka i znalazłam się w zaciemnionym, owalnym pomieszczeniu Dopiero po chwili, gdy mój wzrok przyzwyczaił się do ciemności, zorientowałam się, że ściany pokryte są ogromną mapą świata. Wszystkie pasma górskie odstawały delikatnie od ściany, proporcjonalnie od ich wysokości. Oceany i morza błyszczały falując, zupełnie jakby tchnięto w nieżycie. Lasy i puszcze szumiały cicho, delikatnie poruszając się z powiewem nieistniejącego wiatru. Zarówno nad tymi ogromnymi miastami, jak i małymi miasteczkami rozpościerała się łuna. Tak jakby naprawdę istniały tam małe domki z małymi ludźmi wędrującymi oświetlonymi nocą uliczkami. Z otwartą buzią chodziłam od kontynentu do kontynentu, próbując zapamiętać każdy, nawet najmniejszy szczegół. No cześć! Wzdrygnęłam się, gdy usłyszałam męski głosy z drugiego końca pokoju. Cześć, odpowiedziała mnie pewnie odwracając się do chłopaka stojącego koło Azji Wschodniej. Urodziłem się tutaj, pokazał na mapie jedną z miejscowości w Indiach i jego akcent również na to wskazywał. Byłem akurat na wymianie studenckiej w Europie, gdy zobaczyłem smoka, dlatego jestem tak daleko od rodzinnego domu, stwierdził. Rozejrzałam się spoglądając na pięć wysp rozrzuconych na mapie całego świata. Nie wiedziałam, że jesteśmy przydzielani. E, tam przydzielani. Trudno jest zrobić pierwszy kurs na smoku gdzieś daleko. Po prostu lecisz najbliżej, powiedział. Jestem Ekawir. Jesteś tu pierwszy raz? Anna, miło mi. Tak, i spodziewałam się raczej siedzenia w ławkach i wkuwania na pamięć. Wiele się nie pomyliłaś. Z tym, że nie będziemy siedzieć w ławkach, wyjaśnił. Ja jestem na zajęciach przypominających. Są dobrowolne, ale lubię odświeżać wiedzę, zwłaszcza, że często latam po świecie. To tak można? Zdziwiłam się. No jasne. Po to mamy smoki. A teraz świat stoi przed tobą otworem. Możesz zwiedzać ile chcesz, o ile nie koliduje to z twoimi zajęciami. Do pokoju wszedł mężczyzna o miodowej cerze. Witam was, kochani. Jestem Eustachy. Nauczę was, jak poruszać się po ziemi i zawsze trafić tam, gdzie chcecie. O, znowu ty, Ekawirze. Zawsze miło cię tu widzieć. Uśmiechnął się do chłopaka. To zaczynamy. Przygładził ciemną, spiczastą bródkę i oparł się o niebieskie biurko, które zlało się z kolorem oceanu spokojnego. Wzięłam głęboki wdech. Mijały kolejne dni spędzone na zboczu góry, a ja dalej nie czułam żadnego połączenia. Zastanawiam się, jak długo jeszcze Joachim będzie czekał, zanim powie mi, że wcale nie jestem żywiołakiem wiatru i że nie ma tu dla mnie miejsca. Ponownie nabrałam głęboko w płuca powietrza. Lekka mrzawka nawilżała mi twarz i pokryła już całe włosy. Przyszłam tu, zanim jeszcze wzeszło słońce – a ono zdążyło już schować się za chmurami, które opanowały całe niebo. Powietrze, wiatr. Czułam, jak mnie otacza. Dostaje się do nozdrzy i wlatuje do płuc. Bawi się włosami i łaskocze w ręce. Wyobraziłam sobie, jak powietrze przepływa przeze mnie, sprawiając, że ciało robi się lekkie. Fale ciepła rozprzestrzeniały się od stóp do głowy. Stało się... Skierowałam podmuch wiatru w stronę Joachima, wyobrażając sobie, że dmucha mu prosto w twarz. Bardzo dobrze, Anno. Udało ci się. Przerwij teraz połączenie. Pomyśl o czymś przyziemnym. Jak biegasz, jak ruszasz rękoma, jak czeszesz włosy. Pomyśl o wszystkim, co robisz codziennie z ciałem. Wyobraziłam sobie jakie śniadanie. Trzymam w ręce kanapkę i odgryzam kawałek szynki. Nagle poczułam kontrolę nad kończynami Koniec Pomyślałam i otworzyłam oczy ciągle nie pojmując co właśnie się wydarzyło Nie mogłam się ruszyć Nie byłam pewna czy to przez szok Czy przez to, że od kilku godzin siedziałam na zimnym kamieniu Brawo Jachim podszedł do mnie Pierwszy raz widziałam jak się uśmiecha Najtrudniejsze jest pierwsze świadome połączenie Z każdym kolejnym będzie już łatwiej Teraz nie muszę tu z tobą przychodzić. Sama nauczysz się kontrolować i pielęgnować te relacje. Od teraz ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia i energia. Moja rola na tym się kończy. Aha, od teraz codziennie z rana przychodź na treningi siłowe w jaskini z Williamem. W końcu jesteś, powiedział William bezbarwnym głosem, gdy weszłam do ciemnej jaskini. Siedział na ziemi ze zamkniętymi oczami i ze skrzyżowanymi nogami. Na jego twarz padało ciepłe światło pochodzące ze lampy zamocowanych na ścianach. Zaczesane do tyłu białe włosy odsłaniały wyraziste kości policzkowe. Otworzył oczy i spojrzał na mnie chłodno, także nie potrafiłam rozpoznać jego intencji. Był dla mnie jedną wielką zagadką. Traktowałam go jak bombę, która w każdej chwili może wybuchnąć. Z jednej strony uratował mnie wtedy na ziemi, z drugiej zaś, gdy tylko otwierał usta, resztki pozytywnych uczuć znikały. Nie pomagał fakt, że był cholernie przystojny, a moje ciało samo na niego reagowało. Już zapach opium roznoszący się w powietrzu sprawiał, że moje serce biło szybciej. Miałam wrażenie, że otacza go niewidzialny mur. Nie mogłam wyczuć jego energii ani humoru. Niczego. Był jak studnia bez dna. Wiem, że jestem przystojny, ale długo będziesz się tak na mnie gapić? Zaśmiał się z ironią i wstał. Dlaczego on musi mówić? Westchnęła mi przewróciła oczami, nie dając mu możliwości dalszego robienia docinek. Wziął pochodnie ze ściany i pochylił się nad ogniskiem, pozwalając płomykom rozgościć się na nasączonym oliwą materiale. Chodź, polecił i nie czekając, odwrócił się plecami, kierując się w głąb jaskini. Tam dalej coś jest? Nie chciałam za nim iść. Zupełnie mu nie ufałam, ale ciekawość zwyciężyła. Tak, musimy pójść w dwa miejsca. Poszło ci szybciej niż myślałem. Jak pamiętasz, Joachim kazał mi cię trenować. Zastanawiam się, jakim cudem w ogóle utrzymujesz się na smoku, skoro w ogóle nie masz mięśni. Później udamy się w miejsce, które jest dostępne tylko dla nielicznych. A dokładnie dla trzech osób. Ty jesteś czwarta. Weszliśmy najpierw do pomieszczenia, które przypominało połączenie sali do boksu i siłowni. Jutro zaczniemy porządny trening, więc przyjdź odpowiednio ubrana. Kiwnęłam głową. Nie miałam najmniejszej ochoty z nim ćwiczyć, ale wiedziałam, że nie mam wyjścia. Dobra, chodźmy dalej, ponaglił mnie. Zaciekawiona ruszyłam za nim wąskim przejściem, rozświetlonym pomarańczowym światłem. Szliśmy korytarzem, który z każdym metrem coraz bardziej przypominał labirynt. Niewielkie źródła światła, co jakiś czas pojawiające się na ścianach, wcale nie dodawały mi pewności. Czułam się jak w klatce, w której w każdej chwili mogą się zamknąć drzwiczki, a ja zostanę uwięziona w środku. Ściany jakby zbliżały się do siebie, zwężając korytarz tak, że przy każdym kroku niemal ocierałam o nie barkami – Moja kurtka nasiąkła wodą, którą ramionami zbierałam ze skał. Trzymałam się jak najbliżej chłopaka, bliżej niż bym chciała, bo jednak strach przed ciasnymi pomieszczeniami był gorszy niż jego towarzystwo. Bałam się, że skręcę w nieodpowiednim miejscu i zostanę zupełnie sama, a on nie sprawiał wrażenia, jakby chciał mnie później szukać. — To jakaś kolejna próba? — spytałam lekko drżącym głosem. — Będę musiała sama wrócić? Dzisiaj wrócę z tobą, ale następnym razem będziesz szła sama. Jeśli się boisz, że się zgubisz, złap mnie za rękę, powiedział zawadiacko. Nie do końca wiedząc, dlaczego wyciągnęłam rękę. Drgnął, gdy moja dłoń dotknęła jego, ale po chwili zacisnął palce na moich. Ciepło bijące od jego ciała było miłym przeciwieństwem zimnych skał jaskini, które napierały coraz bardziej, przybliżając nas do siebie. Jego dotyk sprawiał, że poczułam się pewniej, mimo że rozsądek podpowiadał, żebym uciekała od niego najdalej jak to tylko możliwe. Jego intensywny zapach sprawiał, że zaczęło mi się kręcić w głowie. Minęliśmy ostatni zakręt i oślepiło mnie niebieskie światło. Gdy mój wzrok się przyzwyczaił, wstrzymałam oddech. Przede mną rozpościerały się pola niebieskich kamieni, z których wydobywało się błękitne światło i tańczyło na ścianach sobie znany taniec. Co, co to jest? Wydukałam. To jaja smoków. W jaskini panuje idealna temperatura do ich hibernacji. Gdy narodzi się człowiek, którego dusza ma zbyt wiele energii, jej część trafia tutaj, ogrzewając jajo, aby smok mógł się wykluć. Nagle zbliżył się do mnie i popatrzył mi w oczy. Chłonęłam widok jego twarzy, która teraz znajdowała się niebezpiecznie blisko. Oczy miał tak czarne, że nie mogłam odróżnić tęczówki od źrenic. Nie patrz na usta, nie patrz na usta, nie patrz na usta, kurwa! Przegrałam. przysunął twarz jeszcze bardziej i teraz dzieliły nas centymetry. Opuścił wzrok i przygryzł dolną wargę, po czym znów popatrzył mi w oczy. Przełknęłam ślinę. Czułam, jak między nami buzuje energia i podniecenie. Chyba naprawdę ci się podobam, skoro nie chcesz mnie puścić. Roześmiał się, tym razem szczerze, bez jadu w głosie, a ja natychmiast wyrwałam dłoń, przysięgając sobie, że więcej nie nabiorę się na jego zaczepki. Przyjrzałam mu się. Teraz wydawał się całkiem spokojny i zrelaksowany, a jego usta rozciągnęły się w lekkim uśmiechu. Nadal wpatrywał się we mnie błyszczącymi oczami, w których odbijało się niebieskie światło smoczych jaj. Gdy się nie odzywał, był cholernie pociągający. Tak bardzo chciałam go pocałować, ale wiedziałam dobrze, że popełniłabym najgorszy błąd. Nie mogłam mu się poddać. Nie dając po sobie poznać, jak bardzo jestem skrępowana, zrobiłam krok w tył. Ten chłopak całkowicie wyprowadzał mnie z równowagi i za nic w świecie nie chciałam mu tego pokazać. Byłam wściekła na moje zdradzieckie ciało. Dlaczego tak na niego reagowałam? To przecież grzeczni chłopcy spędzający czas nad książkami byli w moim typie. Jak Oliver. Nie tacy jak ten pieprzony, zaliczający laski koleś. – Jakim cudem wszystkie są tutaj? Jak one w ogóle powstają? – zapytałam, próbując zachować spokojny ton głosu i zapomnieć o emocjach, które mną targały. – Przypomnieć ci lekcję biologii o kopulacji gadów? – zapytał z szelmowskim uśmiechem. – Przewróciłam oczami, co wystarczyło mu za odpowiedź. – W każdym razie po kopulacji samica przychodzi tu złożyć jajo – gdy na świecie rodzi się dziecko z ogromną siłą duszy, która nie mieści się w jednym ciele, jego energia przypływa tutaj, po czym wykluwa się smok. Chodź dalej. Ruszyliśmy mijając ściany, na których ułożone były mieniące się jaja. Nie mogłam wyjść z zachwytu, sama nie wiedząc, w którą stronę mam patrzeć. W jaskini było całkowicie cicho nie licząc odgłosu kroków i naszych oddechów, odbijających się echem od skał. Nagle rozległ się głośny trzask. Co to? Szepnęłam przerażona. Naprawdę masz szczęście. Zobaczysz, jak wykluwa się smok. Ciało Williama napięło się, pokazując zarys mięśni pod białą, lnianą koszulą. Intuicja. Pomyślałam i miałam rację. Po chwili chłopak już dokładnie wiedział, w którą stronę skierować kroki. Szłam za nim, wiedząc, że jeśli go zgubię, sama łatwo nie znajdę wyjścia, nawet przy użyciu intuicji. Przyspieszył kroku. Minęliśmy kilka regałów z jajami i nagle się zatrzymał. Jedno z jaj na półce ruszało się energicznie, kołysząc się na boki. Byłam pewna, że spadnie i rozbije się o ziemię, gdy usłyszałam odgłos roztrzaskanego szkła. Skorupka pękła, a z małej dziury wyskoczyła główka żółtego smoka. Nie dość, że od razu trafiłaś na smoka, to jeszcze na żółtego, a te są bardzo rzadkie. Spojrzałam na smoka, który po raz pierwszy otworzył oczy. Spod małych powiek wpatrywały się w nas nowe oczy. Ha rozbrzmiał jego głos. Dobra, mały, chodź. A ty patrz, następnym razem będziesz tu sama. Może będziesz musiała przynieść smoka? powiedział Will, roztrzaskując delikatnie skorupkę jaja ręką i ściągając ją z grzbietu malucha. W stosunku do smoków był zupełnie innym człowiekiem. Z troską przyglądał się małemu stworzeniu. W końcu mogłam dostrzec na jego twarzy jakiekolwiek emocje. Co takiego zrobili mu ludzie, że wszystkich traktował przedmiotowo i z pogardą? Troska i miłość wręcz kipiały z niego, gdy dotykał małej główki smoka. Stworzenie najprawdopodobniej wyczuło jego emocje i chwiejnym ruchem wsunęło się w jego ręce. Od dzisiaj będziesz razem ze mną i Joachimem odpowiedzialna za maluchy, kontynuował. Po tym jak się wyklują, nie mogą tu za długo być, bo się wyziębią. Codziennie któryś z nas musi tu przyjść i sprawdzić, czy nie pojawił się jakiś nowy. Na początku pewnie będziesz musiała obejść wszystkie korytarze. Później nauczysz się wyczuwać ich energię. A pewnie ze strachu nie zauważyłaś, ale korytarz, którym szliśmy, nie ma żadnych rozwidleń, więc na pewno tu trafisz. Zaśmiał się, a mnie ulżyło, że w półmroku nie może zobaczyć mojej twarzy, która zapewne płonęła czerwienią. Cholera, rzeczywiście się bałam, a potem tak skupiłam się na nim, że nawet nie zauważyłam, że szliśmy pojedynczym tunelem. Głupia. Nie umiałam się na niego złościć, gdy trzymał na rękach małe, bezbronne zwierzę, które zwinęło się w kłębek i ziewnęło, ukazując małe kiełki. I aż trudno uwierzyć, że kiedyś będą one kłami wielkości mojej ręki. To naprawdę niewyobrażalne, że coś tak uroczego za kilka lat będzie bestią, która jednym kłapnięciem paszczy będzie mogła zmiażdżyć owce. Gdzie je zanosimy? Na arenę oczywiście. Oni zajmują się takimi maluchami. Powiedział, okrywając stworzenie kocem. Nie wszystkie są takie spokojne. Niektóre będą chciały cię pogryźć albo podpalić, więc musisz uważać. Weszliśmy z jaskini i skierowaliśmy się w stronę smoczego jaja. Smok dalej spał, zwinięty na rękach Williama. Od kiedy jesteś na wyspie? Skrępowana zaczęłam rozmowę. Dopiero do mnie dotarło, że wszystko, co wiem na jego temat, słyszałam od innych ludzi. Nawet jego imię, które wyjawił dopiero na moją wyraźną prośbę, ale ani razu nie powiedział nic o sobie. Ja? Od zawsze. Urodziłem się tu. Jego głos stał się lodowaty. Byłam prawie pewna, że nic więcej nie powie, choć miałam nadzieję, że coś z niego wyciągnę. Skoro nie mogłam go znieść, ale też nie mogłam mu się oprzeć, chciałam dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Jak to jest? Mieć smoka od zawsze... Żyć bez telefonów, internetu, pewnie nawet nie wiesz co to. Spróbowałam go sprowokować. Hej, za kogo ty mnie masz? Często latam na ziemię, a poza tym jesteśmy informowani o wszystkim. Jednak nigdy nie czułem potrzeby, żeby mieć cokolwiek z rzeczy, o których mówisz. Widziałem zbyt wiele osób przyklejonych do ekranów, zapominających o innych ludziach i życiu. Tu radzimy sobie bez tego. Samo posiadanie smoka jest wystarczające. Specjalnie nie wprowadziliśmy tu tych waszych technologii. Nie chcieliśmy mieć pożeraczy czasu, dzięki którym próbujecie wypełnić i nadać sens waszemu pustemu życiu. Poczułam się urażona, a on najwyraźniej to zauważył. Wyprzedził mnie i zatrzymał, stając naprzeciwko. Popatrzył mi w oczy, sprawiając, że przeszedł mnie prąd. Czy zanim spotkałaś smoka, czułaś się spełniona? Czy byłaś w pełni szczęśliwa, żyjąc na ziemi? Wątpię, skoro zdecydowałaś się tu zostać. Przełknęłam ślinę. Zrozumiałam, o co mu chodzi. Dopiero teraz zdałam sobie sprawę, że nie brakuje mi internetu. Tyle działo się w moim życiu, że nawet nie czułam chęci przeglądania telefonu ani obejrzenia serialu. W końcu żyłam chwilą. Przeżywałam wszystko inaczej, lepiej, mocniej. Latanie, panowanie nad żywiołem, praca w niezwykłym barze, towarzystwo tych wszystkich niesamowitych ludzi, to wszystko sprawiało, że czułam się tu na miejscu. Przestałam być płaczącą, przerażoną Anną. Byłam sobą. Stałam się lepszą wersją siebie. Masz rację, odpowiedziałam po chwili. Ludzie, którzy tu trafiają, zazwyczaj nie podążali w kierunku, w którym zmierza świat. Często czuli się zagubieni. Inni płynęli pod prąd, dopiero tu poczuli, że żyją. Wiem to z ich opowiadań. Ja zawsze byłem w dobrym miejscu. Tuż obok smoka. Nikogo więcej nie potrzebowałem. W końcu zaczęłam go rozumieć, a jego zachowanie zaczęło nabierać sensu. Przez całe życie był ze swoim smokiem. Wpatrywałam się w jego oczy, czując, jakbym tonęła. Nikogo więcej nie potrzebowałem. Zaintrygował mnie tym i chciałam wiedzieć, co kryje się za tymi słowami Co nosi pod tą maską gbura, którą zakłada na co dzień Nagle jego mięśnie rozluźniły się, a kącik ust uniósł do góry Daj rękę Po co? Nadal mu nie ufałam Och, nie zrobię ci przecież krzywdy Zniecierpliwił się Wyciągnęłam rękę do przodu Złapał ją i poczułam, jak kładzie mi na dłoni kanciasty przedmiot był tak gorący, że aż parzył. Zaczęłam się zastanawiać, czy to nie efekt kontroli nad żywiołem ognia. Po chwili zabrał ręce, pozostawiając mi w dłoni mały kryształ mieniący się wszystkimi kolorami tęczy. Popatrzyłam na niego zdziwiona. Powieź go przy oknie, tak żeby przechodziły przez niego promienie słoneczne. Uśmiechnął się szczerze. Nie zawadjacko, nie złośliwie jak to miał w zwyczaju. To był pogodny, szczery uśmiech, który sprawił, że poczułam ciepło w piersi. Oczy mu zabłysły. Kiwnęłam głową i ruszyliśmy dalej. Tu mieszkasz, prawda? Zamyślona nawet nie zauważyłam, kiedy dotarliśmy do domu Elianny. Popatrzyłam na niego pytająco. Skąd wiedział, że mieszkam u niej? Odwrócił wzrok. Zobaczyłam, że przy płocie stała opiekunka i nieudolnie uderzała z całej siły metalowym młotkiem w drewniane deski. Biegnij do niej. Zmarszczył brwi. Czuję, że coś jest nie w porządku. A ja zaniosę smoka. Powiedział i nie czekając na odpowiedź, ruszył przed siebie. Więc jednak miał w sobie trochę empatii. Chociaż najwyraźniej sam nie wiedział, jak okazywać uczucia. Podeszłam do Elianny. Dopiero teraz zauważyłam, że twarz ma opuchniętą, a po jej bladych policzkach ciurkiem płyną łzy. Eli, spokojnie, bo zrobisz sobie krzywdę. Ledwo skończyłam mówić, gdy rozbrzmiał krzyk. Ała! Kobieta krzycząc złapała się za kciuk i nie zwracała na mnie uwagi. Chodź do domu, opatrzę cię i powiesz mi, co się stało. Bez słowa kiwnęła głową, a ja objęłam ją w pasie. Ukryła policzki w dłoniach i wolno poszłyśmy do domu. Nie potrafiłam sobie wyobrazić, co takiego musiało się stać, żeby doprowadzić tę tak spokojną osobę do takiego stanu. Posadziłam ją na drewnianej ławie w kuchni. Wyjęłam z zamrażarki lód i owinęłam w ściereczkę. Przyłóż do kciuka, poleciłam. Z szafki nad zlewem wyjęłam drewniane pudełko, które służyło za apteczkę. A teraz powiedz mi, co się stało. Chodź, wszystko ci wyjaśnię, powiedziała Elianna drżącym głosem, zdrową ręką ocierającą łzy. Trzymając ściereczkę z lodem, weszła do salonu. Dopiero teraz zorientowałam się, że wcześniej tam nie byłam. Drzwi zawsze były tylko uchylone i nigdy nikogo nie było w środku. Gdy przekroczyłam próg, zobaczyłam miękkie, skórzane fotele stojące wokół kamiennego kominka, a drewniane ściany zapełnione były zdjęciami oprawionymi w kolorowe ramki różnej wielkości. Ze ścian uśmiechała się do mnie młoda dziewczyna. Obok zerkał ciemnoskóry chłopiec, a nad nimi starszy pan w okularach. Nie zdążyłam uważnie przyjrzeć się innym portretom, gdy Elianna zaczęła mówić. To moje dzieci. To znaczy nierodzone, ale dzieci. To zdjęcia wszystkich osób, którym pomogłam po dotarciu na wyspę. Są moimi przyjaciółmi. Z każdym jestem w kontakcie. Widzisz tę kobietę? Wskazała na zdjęcie nad kominkiem. To Natalia. Tak jak ty była z Polski. Pierwszy raz wtedy kogoś gościłam. Nie umiała nawet podstaw angielskiego, gdy tu przyleciała. Możesz sobie wyobrazić, jak ciężko jej było, gdy nie mogła się z nikim porozumieć. Na szczęście na wyspie było kilka osób mówiących po polsku i szybko nauczyli ją języka. Teraz mieszka na wyspie Tuban. Ma męża, dzieci. A ten chłopaczek, na którego patrzysz teraz? Jego już zapewne poznałaś. To Amus. Odwróciłam do niej głowę i zapytałam zdziwiona – ten Amus? Tak, teraz jest z niego kawał mężczyzny, ale kiedy tu trafił, był małym chłopcem, który stracił rodziców. Z nimi wszystkimi się zżyłam. Opiekowałam się nimi, pomagałam. Wiesz dlaczego? Bo mam nadzieję, że może w którymś z nich jest chociaż część energii mojej małej córeczki. W ten sposób czuję, jakbym opiekowała się też nią. Z jej oczu znowu popłynęły strumienie łez. Nic nie mówiąc, podeszłam do niej, przytuliłam, a ona mówiła dalej Miała roczek, gdy straciłam ją w wypadku samochodowym Jechała z moim mężem do jego rodziców Chciał, żebym odpoczęła przez kilka dni Po tym, co się stało, nasze małżeństwo nie wytrzymało Miałam depresję, byłam na krawędzi Wtedy spotkałam mojego smoka Sakari i zaczęłam nowe życie Raz do roku, w dzień jej urodzin, to nadal dla mnie trudne to właśnie dziś. Myślałam, że w końcu po wielu latach nie przepłaczę całego dnia, ale spotkałam Esterę. Poznała się, opiekuje się małymi smokami. Ta kobieta, ta jędza, westchnęła. Zawsze wyprowadza mnie z równowagi, ale dzisiaj przeciągnęła strunę. I uderzyłam ją. Mam nadzieję, że nadal ma na policzku odcisk mojej dłoni. Nigdy wcześniej nic takiego nie zrobiłam, ale przesadziła. Emocje uszły ze mnie, gdy mnie zobaczyłaś przy płocie. Przepraszam, że spotkałaś mnie akurat w takim momencie. Nie masz za co przepraszać, po to tu jestem, powiedziałam ciągle tuląc Eliannę. Znów byłam wściekła na opiekunkę smoków. Najwyraźniej nienawidziła wszystkich, nie tylko mnie. Jakim cudem Chris uważa, że ona jest miła? To była najzimniejsza osoba, jaką w życiu spotkałam. Wiesz, co ona powiedziała? Że powinnam przestać płakać, tylko się cieszyć, że tak się stało, bo macierzyństwo jest okropne Zamurowało mnie Nie potrafiłam sobie wyobrazić, jak podłym i pozbawionym uczuć trzeba być, żeby powiedzieć takie słowa kobiecie w żałobie Czułam, jak narasta we mnie złość i nienawiść do estery Byłam już pewna, że nie chcę mieć z tą kobietą nic wspólnego Miałam tylko nadzieję, że nigdy nie będę musiała się z nią skonfrontować